愛你嘩不呀不要要 net 一完全 spotkanie z podcastem Papa Cafe. Ja cieszę się, że choroba nie odebrała mi głosu. Bardzo szybko podjąłem kroki prewencyjne i postarałem się walczyć z tymi niedomaganiami natury ludzkiej. No i tak mam nadzieję, że w jakiś sposób przepędziłem wirusa, który się zaplątał. Nie, nie był to ten popularny ostatnią wirus grypy ja jak zwykle jak co roku zresztą muszę przechodzić coś z moimi migdałami tak jak mogliście słyszeć w jednym z podcastów w którym miałem bardzo paskudny głos tak teraz przynajmniej choroba oszczędziła mnie i mogę nagrywać dzisiaj bardzo krótko ja przygotowałem sobie kolejną herbatę bo co chwilę zasycha mi strasznie w ustach i właśnie dlaczego kolejną dlatego, że ja zabieram się do nagrywania już chwilę wcześniej zrobiłem sobie herbatkę, przyszedłem na górę uruchomiłem komputer no i, i podejrzewam, że wy też tak macie przychodzicie do swojego komputera usiadacie wygodnie w fotelu komputer się uruchomi uruchamiacie jeden z komunikatorów, bo chcecie oczywiście sprawdzić wcześniej, co się yy, w tym czasie, kiedy was nie było działo No i dostanie, dostajecie od kogoś wiadomość, w tej wiadomości jest link do filmu albo do jakiegoś ciekawego artykułu, zaczynacie oglądać bądź czytać i, i przepadacie. przepadacie, bo czytacie to, co mieliście do przeczytania, zaraz z boku w tych wszystkich ramkach yy, pojawia się jakiś kolejny ciekawy artykuł, kolejny ciekawy film, i tak zaczynacie krążyć od filmu do filmu, od artykułu do artykułu, od artykułu do filmu, od filmu do artykułu i zamknięte koło. Jeszcze w międzyczasie ktoś Was zagada. No i właśnie, no i herbata w szybkim tempie się skurczyła. Tak. No no i musiałem zrobić kolejną. Żebym mógł teraz do Was ponawiać. Ale dzisiaj zdecydowanie nie będzie o herbacie. Czyli już było to jest nieuniknione nieunikniona jest mnogość dygresji w moich podcastach ale dobrze przywitałem się z wami a za chwileczkę będzie kilka słów o kilku rzeczach które gdzieś krążą po mojej głowie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 Dzisiaj nie będę odbiegał daleko od tego, co mogliście usłyszeć w 42. wydaniu podcastu Papa Cafe. Wtedy bardzo serdecznie polecałem Wam wyjście do kina na film Dom Zły. Ja nie czekałem długo i w ostatni, miniony weekend byłem właśnie w kinie. Odwiedziłem Rzeszowską Zorzę, wybrałem się na film Dom Zły. No i... Zanim opowiem Wam, jak dobry jest ten film, to polecę Wam coś kolejnego: coś, co znalazłem w ramach moich poszukiwań odnośnie twórczości Wojtka Smarzowskiego. Jeszcze zanim wybrałem się do kina, jak to miało Wam zwyczaju, przeczesywałem internet, szukałem informacji związanych właśnie z Wojtkiem Smarzowskim i trafiłem na taki jeden malutki epizod y, reżyserski Wojtka Smarzowskiego. Mianowicie Wojtek Smarzowski raz jeden był y, reżyserem sztuki teatralnej. Sztuka teatralna teatr telewizji właściwie nosi tytuł Kuracja. No jest to spektakl według powieści Jacka Głębskiego. Y, samej powieści nie czytałem, ale miałem przyjemność obejrzeć Ten spektakl? Wydawało mi się na początku, że to będzie taki krótki, kilkunastominutowy, 20-parominutowy spektakl, ale jak zacząłem połykać kolejnej części, ogla, okazało się nagle, um, że jest to pozycja długości takiego przeciętnego filmu. Około 70 minut, no ale nie będę mówił o konstrukcji, ile trwa i tak, kiedy się zaczyna kiedy się kończy i tak dalej, tylko o czym jest teatr telewizji, o czym jest spektakl, kuracja. Ta sztuka opowiada o, o przygodach pewnego młodego psychiatry, który wymyślił sobie taki eksperyment, w którym to postanowił poprosić swoich przełożonych o to, aby na takie trzy próbne miesiące zamknęli go w domu psychiatrycznym w domu w którym znajdują się właśnie osoby z zaburzeniami psychicznymi i prosi ich o to w zupełnej tajemnicy, chce żeby nikt z personelu nie wiedział o tym, że jest on osobą zdrową no i jak możecie się domyślić sprawa troszeczkę się komplikuje, nie jest taka łatwa jak mogłaby się wydawać naszemu głównemu bohaterowi Do ostatnich minut, trzyma nas w napięciu. Kończy się troszeczkę niespodziewanie. Może spodziewanie. Zależy dla kogo. Polecam Wam obejrzenie tego spektaklu. Jeżeli ktoś w ogóle nie darzy sympatią teatru, nie darzy sympatią spektaklów tego typu, to powiem od razu, że jest to spektakl taki bliski sztuce filmowej także nie powinniście się zrażać tym, że mówię teatr, że mówię spektakl jest to na pewno pozycja warta uwagi i warto obejrzeć spektakl zatytułowany Kuracja no a teraz wracam do filmu Dom Zły bardzo mocne kino fantastyczna konstrukcja film, który No Miałem takie wrażenie, że ludzie, którzy przyszli do kina nastawiali się na to, że przychodzą na komedię i to jest chyba powodowane tym, że Wesele Wojtka Smarzowskiego było komedią. No i właśnie ludzie takie wyobrażenie mieli. Zresztą trailer do tego filmu też zapowiadał, że nie braknie w nim śmiesznych scen. A może był tylko tak pocięty? Zostawiłbym Was w niepewności i powiedziałbym, że sprawdźcie to sami idąc do kina, ale gdy ja jestem już po seansie, to mogę zdradzić troszeczkę na temat tego filmu i powiem Wam, że jeżeli ktoś pójdzie uśmiechnąć się, to na pewno nie zabraknie sytuacji, w których ten uśmiech pojawi się na Waszych twarzach, ponieważ... Właśnie konstrukcja tego filmu jest taka, że pomimo tego, jak się kończy, pomimo tego, jaką historię opowiada i jakim ładunkiem emocjonalnym nas obdarza w ostatnich chwilach tego filmu, to jest w nim sporo, sporo takich scen, przy których gęba nam się otwiera z szerokim uśmiechem. Na pewno ten film jeszcze inaczej będą odbierały osoby troszeczkę bardziej starsze ode mnie, które epokę PRL-u pamiętają bardziej, które mogą coś na temat tego okresu czasu powiedzieć z własnych wspomnień. Na pewno bardzo świetnie oddana jest epoka, w której dzieje się akcja tego filmu generalnie Dom Zły mocny kino, polecam, polecam wszystkim tak jak polecałem ostatnio w ciemno, tak teraz polecam już takim moim znakiem jakości, Papa Cafe poleca film Wojtka Smarzowskiego Dom Zły dobrze to tyle na, na, na temat filmu Dom Zły czy ja mówiłem dzisiaj, że będzie króciutko? chyba będzie króciutko jest grudzień, tak właśnie sobie uświadomiłem, bo jeżdżąc do Rzeszowa widzę te wszystkie kolorowe, świecące, tlące się żaróweczki, które z każdej witryny sklepowej, ale też z każdej latarynki ulicznej uświadamiałem nam, że nadchodzą święta, nie da się od tego uciec. W tym roku jestem chyba jakoś tak mniej wrogo nastawiony do tej całej komercyjnej otoczki, do, do, do tej całej otoczki świątecznej, która pojawia się tak przedwcześnie może dlatego, że w zamian nie dostaliśmy zimy ze śniegiem ale wcale nie narzekam jest w miarę ciepło, w miarę przyjemnie no i można śmigać po szosach, których nie zaskoczyła zima drogowców zima nie zaskoczyła, tak więc spokojnie mogą zapadać w sen zimowy podobno ma ich zaskoczyć chwilę przed Bożym Narodzeniem, ale, ale cicho, nie mówcie im nic, tak, że będą mieli o czym powiedzieć w mediach. Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawianka Papa kaw. Tu koraz z podcastu indywidualnego Słuchacie właśnie Papa Cafe Na zakończenie podcastu Chciałem przytoczyć Kilka takich moich spostrzeżeń Niekoniecznie poprawnych Ale ostatnio Właśnie gdy musiałem Wcześniej iść spać I wcześniej rano wstać No jak na złość usnąć nie mogłem No i zacząłem sobie Przypominać różne takie sytuacje, które hmm, wydają się nam pojawiać właśnie wtedy, kiedy byśmy nie chcieli, aby się pojawiały. No i chyba każdy z nas ma tak, że hmm, no właśnie nie może usnąć, gdy rano wcześnie musi gdzieś wstać, gdy musi być wypoczęty hmm, to choć nie wiadomo, jakby chciał, kładzie się jak kłoda w łóżku. No i patrzy w ten czysty sufit, na którym nic nie ma, a jego głowę zaprząta masa myśli. Albo kolejna z takich sytuacji. Kostka, noga, kolano. Jakieś takie generalnie dolne kończyny nasze. Zawsze trafiają ten najbardziej ostry kant łóżka, drzwi, jakiegoś fotelu, krzesła, albo... Czegokolwiek, co może stanąć na naszej drodze. Kolejna z takich sytuacji, która mi się wtedy przypomniała, to to, że autobus, który wiecznie się spóźnia, który zawsze przyjeżdża na przysunek później, niż jest to opisane na rozkładzie jazdy, wtedy, gdy my przyjdziemy na czas, a nie wcześniej, to on przyjeżdża wcześniej my się nie spóźniamy, tylko jesteśmy na czas autobus, który zawsze się spóźnia wcześniej przyjechał, niż miał przyjechać więc go nie ma no dobrze, troszeczkę zamieszałem no, ale możecie sobie przewinąć podcast, analizować przewinąć, analizować przewinąć, analizować no, dokładnie, także na pewno traficie na moją myśl albo na przykład telewizja, są kanały telewizyjne, które powtarzają jeden film wielokrotnie w różnych kombinacjach czasu i w różnych kombinacjach kalendarza, ale oczywiście nigdy nie wtedy, gdy mamy czas albo chęci na to, aby go obejrzeć. Albo coś dla kibiców. Podczas meczu gol pada zawsze wtedy, gdy wychodzimy do kuchni albo do łazienki. Na pewno mieliście coś takiego wielokrotnie i wydaje Wam się w takim momencie, że kurczę, to przecież no zawsze, zawsze mi się to zdarza. Zawsze jak wyjdę, to musi paść ten gol. Albo dla kierowców. Czerwone światło zapala się zawsze wtedy, gdy dojeżdżamy do skrzyżowania. No i jeszcze, jeszcze jak na złość na, na, na pomarańczowym potrafią uciec wszyscy, wszyscy, którzy przed nami jadą, a, a my ostatni, tam biedne żuczki dojeżdżamy na to skrzyżowanie. Jako ostatni, musimy czekać, aż pojawi się zielone światło. Albo co gorsze, dojeżdżamy ze, ze sznurem aut do skrzyżowania, pojawia się czerwone światło, jesteśmy tam na przykład którzyś z kolei do tego, aby z tego skrzyżowania zjechać. Zapala się zielone światło, wszyscy mają czas na to, żeby skrzyżowanie opuścić, a my jesteśmy właśnie tymi biedny, biednymi, ostatnimi żuczkami, którzy zostają i czekają na kolejne pojawienie się zielonego światła. Albo na przykład zakupy. Każdy z nas robi zakupy, No i gdy odwiedzimy już ten nieszczęsny supermarket w celu zrobienia właśnie takich niewielkich zakupów, potrzebujemy dwóch, trzech produktów, których na, nam potrzebujemy dwóch, trzech produktów, których nam tam zabrakło i stajemy w kolejce do kasy. No oczywiście przed nami zawsze stanie kobieta z wypchanym do granic możliwości wózkiem i, i rozładowanie tego wózka, skasowanie tych wszystkich produktów trwa zawsze w naszym mniemaniu wieczność. Te kilka myśli przyszło mi właśnie wtedy do głowy. No i zastanawiam się, czy wy też macie takie sytuacje, że wydaje wam się, że to, że to właśnie, właśnie, kurczę, właśnie wam uciekł autobus już któryś z kolei, że, że, że, że, że, to, że ten gol szczelili, że, że czerwone światło się znowu zapaliło, no, albo ta baba z tymi zakupami nieszczęsnymi. Jeżeli macie jeszcze jakieś takie sytuacje, yy, które wam się nasuwają na myśl, to piszcie o nich w komentarzach na papakafe.pl Ja się z Wami dzisiaj żegnam, mam nadzieję, że przed świętami pojawią się jeszcze jakieś podcasty na mojej stronie. Zapraszam Was do komentowania, na koniec tradycyjnie jakaś muzyka z serwisu jamendo.com, czyli muzyka pod safe. Sits by the fire in his scout web empire Never looking around, never making a sound Good night spider, good night spider Making plans for the day, spinning with spray spray Never giving a thought to whatever he got Good night spider, clever out spider in a row round his nest and below, low good night, spider good night, spider when in him he smiles full of spidery vials and inviting you in he continues to spin good not spider Like country squire, then it in his lap. His nice lips have gone.